Wierzyliśmy, że się większa od nas samych, to no co się to zrobi. co? Coje co? doświadczenie mógłbym zacząć w jednym zdaniu. Uwierzyłem, że wierzę. Nie mógłbym tak naprawdę skończyć dzisiejszą, dzisiejszą ale, ale to by było za proste, nie? To było za proste, bo wiem, że jak zawsze gdzieś podzielę się doświadczeniem. Wiem, że jak zawsze gdzieś sobie przypomnę poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem to co było, to co się stało, jakie jest obecnie, to, to dzięki temu wiem, że Mam siły do tego, żeby dzisiaj żyć. Żeby dzisiaj żyć w prawdzie, w prawdzie ze sobą. Ujrzę, że wierzę, i tę wiara chcę pogłębiać to, co słyszę na mityngach. To dzięki niej właśnie nie piję i, i żyję. Jeśli ona jest pokryta właśnie moim doświadczeniem, to jestem spokojny, że w moim życiu nie jestem już sam i że nic mi nie zagraża. Nie? że nie, nie, nie napiję się dzisiaj, tak, gdzieś, tak, tak dzisiaj gdzieś, wiecie, co czekałem. Na to troszeczkę się, może nie tyle, że denerwowałem, taki, taki stremowany gdzieś, gdzieś, znowu przypominając sobie um, to, co już było, um, takie pojawiły się różnego rodzaju uczucia. I pragnę się też podzielić, że um, właśnie gdzieś yy, w AA dostałem taki klucz, klucz do, do mojej wolności i głęboko wierzę, że, że ktoś może ten klucz też odnaleźć. Ten kluczem do odnalezienia wiary, tym, a co za tym właśnie idzie, u mnie Boga w sobie to stał się program, program działania i akceptacji. Program 12 kroków, ale nie byłoby tak łatwo, żebym tylko gdzieś o tym powiedział, bo ja na swój pierwszy meeting przyszedłem Miejsce 15 lat, 15 lat temu to było w Warszawie. Naprawdę byłem doprowadzony tam za rękę mojej żony, która mówiła mi, że ja za dużo piję i mam z tym problem. Mówiła mi to już tak długo, że nie wytrzymają w którymś momencie i powiedziałem, że pójdę, żeby się ode mnie odczepiłem. Przedłem na tą terapię. Najpierw była rozmowa kwalifikacyjna z terapeutami. Podeszła akurat przy tej terapii, był mitnik, to był poniedziałek, pamiętam, w Warszawie na Licy Żeromskiego 11, taka grupa Urszula. Podeszła do mnie kobieta, zobaczyła moją twarz, zobaczyła gdzieś roztrzęsionego mnie, wyciągnęła rękę i, i powiedziała, wszystko będzie dobrze. Ja mówię do swojej żony, zobacz, do kogo ty mnie przeprowadziłeś? Do jakich wariatów ty mnie przeprowadziłeś, że ktoś, kto mnie nie zna, podaje mi rękę, to jakiś, mówię, czuby. Co tu się w ogóle dzieje, nie? Ale skorzystałem z tej terapii, bo umówiłem się, następny, na następny dzień już była pierwsza jakaś tam sesja tej terapii, zacząłem chodzić na terapię. Też, tak jak mówię, pojawiłem się na swoim pierwszym dniu, gdzie praktycznie nie wiedziałem co i do kogo oni w ogóle mówią. Nie? W ogóle nie czułem nie czułem takiej potrzeby, potrzeby gdzieś jakiegokolwiek same, samego naprawienia się i, i, i jakiegokolwiek wyzwolenia od czegoś, bo... Bo tak naprawdę to ja byłem już naprawiony, tak naprawdę to ja byłem taki idealny i taki fantastyczny, tylko mnie się tak czepiało. Tak naprawdę pewne wydarzenia, które się wydarzyły później, dopiero gdzieś, dopiero gdzieś skłoniły mnie do jakiegokolwiek działania. I przez kolejne nie chcę opowiadać tu o swoim piciu, bo nie to jest kluczem właśnie tego wszystkiego, do tego, do tego odnalezienia się siebie, do tego pozbycia się lęku, strachu, różnego rodzaju oczekiwań i chcieństwa. To nie jest ten klucz. A ja to zrozumiałem po jakimś czasie, ale też musiało się wydarzyć, wydarzyć jedna, jedna rzecz, w której gdzieś przez kolejne osiem lat, mniej więcej, może troszeczkę ponad osiem lat rodziłem się do takiego stanu w swoim piciu, że Zostałem wyeksmitowany ze swojego, ze swojego domu innego, gdzie mieszkało ze mną dwóch wó synów. Nie mogłem wejść do domu. Mogłem wejść do domu. Wyszedłem z tego domu wyprowadzony przez policję. Tak popatrzyłem w lewo, popatrzyłem w prawo. Nie wiedziałem dokąd pójść i tak sobie w duchu powiedziałem, jestem bezdomnym człowiekiem. Po prostu jestem bezdomnym człowiekiem. Bardzo szybko inteligencja moja nie pochwalała mi, przykładowo z tym długo czekać i wykombinowałem sobie, że przejdzie to na pewno, żonie, i pójdę sobie gdzieś na zamkniętą terapię. Ja w międzyczasie właśnie przez te 8 lat byłem na ośmiu terapiach, z których mnie wyrzucano albo zwalniałem się sam przez zapicie Nie mogłem przestać. To były jakieś, jakieś potrwałe gdzieś epizody w tym piciu. Pamiętam raz, nie piłem najwięcej trzy miesiące. Typu. I też nie mogłem za bardzo ze sobą trzymać. I załatwiłem sobie taką terapię, terapię, którą też jakimś dziwnym cudem w ogóle nie było miejsca. To było w Parzemiechach koło Częstochowy. To była ośmiotygodniowa stacjonalna terapia zamknięta. I tak naprawdę, powiem wam szczerze, że ja nie miałem gdzie mieszkać i załatwiłem sobie takie alibi, żebym gdzieś ten okres, okres tego, tego, tego nieposiadania nie, nie mieszkania miał gdzie mieszkać i, i dziwnym trafem zadzwoniłem, tam nie było miejsca, zadzwoniłem drugi raz. I pojawił mi się lęk, pojawił mi się strach, że ja nie mam gdzie mieszkać i zadzwoniłem trzeci. Wiecie co I za, trzecim... i za tym trzecim razem i za tym trzecim razem Zwoniło się jedno miejsce, zwoniło się jedno miejsce i takim dziwnym cudem, cudem, cudem trafiłem na tą terapię. Pojechałem tam jeszcze swoim samochodem, zacząłem, zacząłem tą terapię i mniej więcej gdzieś po tygodniu, to była sobota, przy tej terapii, terapii uzależnień był też meeting, Sobota, ten meeting zaczynał się od dziennie 8. I tak naprawdę zacząłem chodzić na tej, na tej terapii na tej Co tydzień chodziłem, co tydzień. Niedaleko obok terapii, jak tylko zadamy się wychodziło, był też taki kościółek, taki malutki, drewniany, 1700 w którymś roku, wszystko drewniane. Taki antyk troszeczkę. I tam co niedzielę alkoholicy nie tylko chodzili, chodzili na mszy. Ja tak pamiętam, że, że ja nie poszedłem na, na tą mszę, bo, bo po prostu mi się nie chciało. Tak naprawdę to ja przyjechałem tutaj się gdzieś, gdzieś uspokoić, ten, ten, czas, ten czas dać dla, dla żony, dla dzieci, żeby się gdzieś uspokoiły i potem tak, tak. głęboko w to wierzyłem, że, że, mnie, że mnie z powrotem przyjmą, tylko się tak to wszystko, tęsknią się, zatęsknią za statusiem za idealnym i, i tak się wpuszczą, wpuszczą do tego. No niestety tak się nie stało, ale co chcę jeszcze powiedzieć, co się wydarzyło? Dwa... Albo, albo trzy tygodnie będąc na tej wspólnocie, tak zauważyłem, że, że większość y, y, uczestników tej terapii chodzi do kościoła. Postanowiłem sobie tak, żeby nie być jakimś gorszym, pójść do tego kościoła. Pójść do tego kościoła i tak naprawdę, powiem wam szczerze, że poszedłem tam tak tylko, żeby zabić ten czas, żebym też może nie poczuł się jakiś gorszy i no, poszedłem na tą, na tą uszę. Wiecie co? W pewnym momencie na tej, na tej mszy, tak jakoś przeleciało mi moje całe życie. Przeleciało mi gdzieś, że ja, że ja przez taki okres długi czasu straciłem hmm, dom, straciłem wszystko, co było, co było mu możliwe. Ja nie, nie potrafię dalej przestać pić i myślę o pić. I tak sobie po, po, powiedziałem, to do, do wtedy patrząc na, na, na, na Krzyż na, na ołtarzu, który był, mówię, Boże, jeśli Ty jesteś, to... Zabierz mi tą obsesję picia, zabierz mi to, to, to picie, bo ja sam sobie nie daję rady. Ja sobie sam nie daję rady i, i jeśli jesteś w stanie, to mi to zabierz. I, i jak nie jesteś w stanie, to mi zabierz z tego świata. To mu powiedziałem. Bo ja już nie chcę tak żyć. Od tego momentu do dzisiaj, się wiecie, co nie napiłem. Nie napiłem się od tego momentu i, i wróciłem do, do Warszawy z powrotem z tej terapii. Idę pod swój dom i dalej nie zostałem wpuszczony. Wezwałem policję, że jestem tu zameldowany tak itd. Dalej, tak dalej. Przyjechało w pewnym momencie około chyba trzy jednostki policji trzy na trzy samochody. Zrobiłem okrutną zadanie, że nie mam gdzie mieszkać i, i ja nie mogę to tutaj wejść. Ona powiedziała, że się strasznie mnie boi i, i nie ma takiej opcji, żeby mnie w ogóle wpuszczono do domu. Wiecie, to tak ponagrałem, ponagrałem tą próbę około, yy, około gdzieś dwóch albo, albo trzech tygodni. Codziennie chodziłem pod tym dom i codziennie robiłem zademy, a w międzyczasie pozwoliłem sobie mieszkać u sąsiada, który dał na te trzy tygodnie miejsce zamieszkania. Po w tygodniach ja straciłem całkowicie już w ogóle jakikolwiek sens, sens tego wszystkiego, że ja po prostu yy, mogę tam wejść i wystraszyłem się tych konsekwencji, bo bo policja powiedziała mi, że jeśli jeszcze gdzieś raz to już była taka ostateczność, znowu będę próbował próbował na siłę wejść do domu, to skończy się tu za mnie aresztem. Gdzie wcześniej przed tą terapią żona dwukrotnie dzwoniła na policję i dwukrotnie mi zamkana na dołę. Tak sobie wtedy pomyślałem, że ja jestem bez szans, ja jestem bez szans, absolutnie nie mam siły na na to, na to żeby, żeby tu gdzieś żyć w takim odrzuceniu, w, takim, w, taki, w takiej samotności. Przypomniało mi się, że są meetingi. nie. Przypomniało mi się, że są meetingi. tak naprawdę zacząłem chodzić na meetingi. Wynajęłem stale taki domek od, od swojego kolegi, bo wyprowadziłem się od, od tego sąsiada, bo też wiedziałem, że jestem takim piątym kołem uwozu i nie chciałem robić przykładowo jakiś tam y no nie chciałem być niemile nie, nie, nie tam widziany już przez jakiś długi drugi okres czasu, bo każdy ma swoje życie. Wynęłem ten domek i, i zacząłem chodzić na mitingi. wiecie co, żeby się odczepiać od siebie w pierwszym roku. I to nie mówię tak, żeby się gdzieś tutaj chwalić, tylko po prostu czułem taką samotność, czułem takie odrzucenie, czułem taki ból. Ryczałem ka każdej nocy, praktycznie przez jakiś dłuższy okres czasu, że, że zostałem tak potraktowany przez rodzinę. Tak na ten czas mi się wydawało. Zacząłem chodzić na mT. Zrobiłem ich ponad 650 w Warszawie. Miałem taką możliwość, bo było bardzo dużo kropi. Pamiętam, że chodziłem, żeby się odczepić do ciebie na 3-4 mitingi, nawet nie, w niektórych dniach dziennie. I to najprawdopodobniej uratowało mi życie To najprawdopodobniej uratowało mi życie. Zachodziłem, tak wiecie co, do, do, do mniej więcej do 4 do lat swojej abstynencji na, na te mitingi w Polsce i zapewne już gdzieś taki mocniejszy, trochę y, poczułem się gdzieś, że teraz jest ten moment, że tu gdzieś może po, po, po, podreperował swój budżet finansowy I Kochałem do Niemiec, do Niemiec jestem obecnie teraz w Düsseldorfie, żeby że się gdzieś, gdzieś po prostu lepszą pracę sobie znaleźć i znaleźć sobie jakieś problemy. Pojechałem do tego Düsseldorfu, dowiedziałem się też, że jest półnotalna no i ma lokalko, kilka przesadł meetingi. I... i chodziłem na te meetingi w międzyczasie swoją partnerkę, którą dzisiaj obecnie już nie jestem i po prostu zacząłem jakieś, jakieś takie, takie życie gdzieś tutaj na dachu. ale cały czas gdzieś byłem w jakimś takim przekonaniu, że po prostu czegoś mi brakuje, że to, co robię, to nie jest to, że to, co robię, to, to, to, to jakoś taka pustka mnie ogarnia, że już tam nie cieszyło, cieszyło zarabianie pieniędzy i wiecie co, i poszedłem kiedyś niewinnie do Kasy. poszedłem niewinnie, to było gdzieś trzy lata temu do kasyna, i to kaseno po raz pierwszy gdzieś mi dało taką wolność, znowu taką, jaką mi dał choć. Dało mi takie uwolnienie od tego wszystkiego, wszystkich, wszystkich moich problemów itd., itd. i tak i tak zostałem tam trzy lata, jak straciłem wszystkie pieniądze, jak straciłem znowu swoją godność, jak straciłem swoje po prostu jestestwo. To tak naprawdę nie chciało mi się już po prostu żyć. Nie chciało mi się po prostu w żaden sposób żyć i nie wiem dlaczego, ale taka dziwna myśl, że, się, że ja tak naprawdę nie spróbowałem jeszcze to, o czym w ogóle mówią na mikingach. Ja nie spróbowałem w ogóle programu. Spróbuję sobie znaleźć tym razem sponsora, bo ja wcześniej próbowałem, jeszcze do tego nie mówiłem, próbowałem dwa albo trzy, trzy razy brałem sponsorki. Zazwyczaj gdzieś dochodziłem, dochodziłem do jakiegoś takiego, nie ja wiem, można powiedzieć, do drugiego, trzeciego kroku i, i, i, i, i tak naprawdę poprzez te setki, setki tysięcy mitingów wydawało mi się ten program. Po, Poznam na tyle, żeby mi wystarczyło to, żeby Żebym się nie napił. No i wystarczyło mi, żebym się nie napił, tylko nie wystarczyło mi do tego. Nie wystarczyło mi do tego, żebym po prostu gdzieś znalazł, odnalazł ten klucz. Ten klucz, który jest, jest dla mnie jako alkoholika, jedyną drogą, jedyną drogą do tego, żeby gdzieś by, zacząć normalnie żyć. Ja nie wiedziałem po prostu, jak w ogóle się do tego zabrać. To, że ja uznałem swoją bezsilność wobec alkoholu, to już to już prawie 7 lat. To, że ja zna, uznałem swoją decywność wobec kasyna to też jakiś okres, prawda? To, że nie kieruję swoim życiem, to tak naprawdę, powiem wam szczerze, no faktycznie te wszystkie wydarzenia pokazały, że ja nie umiem kierować swoim życiem, bo nie czułem tego zadowolenia, nie czułem tego poszerzania się, nie czułem tego, tego jakiegokolwiek, jakiegokolwiek sensu życia. Czułem natomiast tylko, że coś się dzieje ze mną, bo partnerki, z którymi byłem do tej pory, przez te 7 lat było i, y, y, dwie, jedna była dosyć krótko, bo też próbowałem nie być sam. Potem z drugą partnerką byłem 3,5 byłem, byłem trzy, trzy roku. Też ode mnie odeszła, bo byłem nie do zniesienia. Byłem całkowicie pozbawiony i, i, i, gdzieś, i gdzieś przykładowo yy, wyzięty z, jakiegokolwiek, z, jakiegokolwiek, z jakiejkolwiek rzeczywistości. I mówię, nie, ja tak po prostu nie potrafię już żyć. Ja tak nie, nie mogę już żyć. Czułem tą samotność, czułem te, te, te, te takie podłe, te, podłe jakieś czucie, nie? czułem takie wielkie zagubienie i właśnie nieznajomość tego klucza do mnie samego, y, y, y, no to było, to było po prostu, tylko nie wiedziałem od czego w ogóle zacząć. i tym kluczem było gdzieś, gdzieś takie, takie dotarcie, dotarcie do mojego serca, co, co, co właśnie pokazało mi sposób, którego wziąłem. Ja też myślałem, że dotarcie do mojego serca, do, do mojego serca to jest dotarcie do moich uczuć. A tak naprawdę dotarcie do mojego serca to nie jest właśnie to miejsce na, na dla moje uczucie. To jest dotarcie do mojego serca to taki prawdziwie kim ja jestem. Nie? Czy jestem sobą? Czy jestem ten, ten prawdziwy? Nie? I kilka rzeczy musiałem wykonać właśnie, żeby, żeby się dowiedzieć, czy ja tak naprawdę przez te 7 lat nie picia, tylko to, to, to ja byłem prawdziwy, ja tak naprawdę byłem pijany na sucho. Ja tak naprawdę powiem wam szczerze, że yy, nie piłem, chodziłem na te meetingi i byłem bardzo nieszczęśliwy. I w momencie, kiedy, kiedy nie miałem nic do stracenia. Kiedy tak naprawdę nie pozostało mi już kompletnie nic, bo usłyszałem na kilkuset meetingach, że, że ci, którzy uwierzyli w siłę większą od siebie samego, zaczynają fajnie funkcjonować. Zaczyna im się gdzieś przykładowo układać to w jedną, jedną wielką całą. I ja tak ja tak bezwłonnie, bez jakiegokolwiek przekonania, nie miałem nic do stracenia, uwierzyłem, że być może jest jakaś większa siła ode mnie, która gdzieś mi ten razem. Dostałem, dostałem pakiet, pakiet, pakiet, jak ja to mówię, su sugestii i zacząłem je stosować. Nie? Zacząłem je stosować i tak naprawdę też mi się pojawiła taka myśl. Przecież przez 7 lat jeden pakiet sugestii stosowałem co dzień. Modliłem się rano i wieczorem. Przecież jedną z sugestii też, też gdzieś dzieliłem się tym doświadczeniem. Jedną z sugestii też gdzieś, gdzieś rozmawiałem z alkoholikami i niosłem te posłanie. Dlaczego ja się tak czuję, nie? Bo Tak naprawdę ja wierzyłem. Dzisiaj mogę wam powiedzieć, że ja wierzyłem, a ja, ja dziś mogę wam powiedzieć, że ja uwierzyłem, że ja wierzę. Poprzez to, co wykonałem, poprzez to, co w programie gdzieś jest zawarte, że powierzam już swoje życie Bogu w każdym momencie mojego życia, ja uwierzyłem. Ja nie chcę już powierzać życia szaleńcowi, który, który jest oderwany całkowicie od od rzeczywistości pozbawiony jakiegokolwiek racjonalnego rozumu i, i te wszystkie moje decyzje były pozbawione również jakiegokolwiek rozumu. I dzisiaj staram się wiedzieć na, w życiu codziennym y, mieć te parę sekund, parę sekund do zastanowienia, te parę sekund takiego wytchnienia, że pokieruję że się siłą wyższą. Boże to niech się dzieje wola Twoja, nie moja. W moim przypadku jest to Bóg. Każdy fajnie tutaj w tej wspólnocie, że tu każdy ma tą swoją własną koncepcję Boga. Dla mnie krok drugi, powiem wam, powiem wam szczerze, był jednym z trudniejszych kroków. Nie? Jednym z trudniejszych kroków, bo całe życie gdzieś, to jak byłem wychowywany w duchu katolickim, wydawało mi się, że ja wierzę. A Ja byłem niewierzącym człowiekiem. Ja byłem na tyle, wierzący, na tyle wierzący, ale, ale i, i też niepraktykujący. To znaczy, że a, a moje, moja, moja wiara musi być pokryta jakimkolwiek działaniem. I to jeszcze w dodatku dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że już dzisiaj wiem, że właściwym działaniem. Bo na, mo, na moim przykładzie dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że jak ja działałem, nie, nie działałem właściwie, to też mnie nie działało. W tym kluczu są zapisane takie treści, o których, których w ogóle nie miałem pojęcia, że, że to w sobie ma. To jest też gdzieś mniej więcej, nie, wspomnę, nie mogę wspomnieć też i całkowicie nie potrafię tak powiedzieć o drugim kroku, nie mówiąc też o, o, o rozliczeniu czwartego kroku. To tam wiele rzeczy też wychodziło, to tam wiele rzeczy gdzieś przykładowo pokazywało mi, ile tam było zapisanych kart mojego życia. Tak naprawdę to Wam dzisiaj powiem szczerze, że że jestem, jestem dzieckiem, bo ja tego wam nie powiedziałem, bo może dzieckiem nie, 18-letnim dzieckiem, a mam 47 lat, bo ja do 18 roku życia nie piłem w ogóle alkoholu. Kiedyś jak była Komunia Święta, to ja przy, przysięgałem Bogu, przyjechał, przyjechał jakiś ważniejszy ksiądz i tak dalej, tam szabyłam na dwie trzy, trzy osoby. I ja przysięgałem, że do 18 roku nie będę, nie będę pił i nie będę palił papieros. Aż już na swoje 18 byłem Byłem tak kompletnie pijany, że żeśmy, pamiętam, dla jaj i dla szpasów rzucili jednego gościa, bo miałem taką, że zrobiłem osiemnastkę przy takiej knajpce przy basenie i od tego momentu praktycznie, praktycznie nie, nie przeźwiałem, a ja przeźwiałem tylko takie krótkie, krótkie epizody. Po osiemnastym roku, to, pierwszy raz w życiu napiłem no, się alkoholu i, i, i, i piłem już destrukcyjnie do czterdziestego roku życia. Naprawdę dzisiaj mogę wam powiedzieć, że tak już wiele razy gdzieś analizowałem to wszystko w sobie, że ja tak naprawdę to chyba byłem alkoholikiem przedsięwzięciem tego pierwszego. Bo te wszystkie zachowania, bo te wszystkie zachowania, które gdzieś, gdzieś poznałem w roku czwartym, to wszystkie przykładowo tematy, które gdzieś mnie dotyczyły, to, to już były go. Bo... Potem po ten cudowny płyn, który dawał mi jakąś taką wolność, który mi dawał jakieś takie, takie fajne zatłumienie tej, tej rzeczywistej pracy. Tego, co mam właśnie w sercu, tylko, że nie poprzez uczucia, tylko tego, co gdzieś, gdzieś wydobyłem, wydobyłem z siebie i, i ten, klucz, ten klucz to program dwunastu kroków. I drugi człowiek, który gdzieś w jakiś sposób próbując mi pomóc nakierował mnie na to wszystko. W życiu bym nie zaczął dwunastu kroków, dwunastu kroków jakbym się nie nie, nie, nie, nie, stoczył, nie stoczył do takiego miejsca, w którym już po prostu nie miałem innego wyjścia w już nie widziałem jakiegokolwiek rozwiązania, jakiejkolwiek, jakiejkolwiek nadziei na, na, na to, że może mi się coś w życiu polepszyć, że mogę być szczęśliwy, mogę funkcjonować normalnie w pracy, mogę funkcjonować wszędzie. W życiu bym się na to nie zgodził, tak mało. To był alkoholizm, nie. Mój nieleczony alkoholizm powodował to, że ja poszedłem uciekać do, do, do, do kasyna, bo nie mogłem sobie poradzić znowu z odrzuceniem. Ja się wiem, że Poprzez to właśnie odrzucenie. Dzisiaj próbuję robić tak, żebym ja właśnie nie, nie, swoim zachowaniem nie, nie musiał wywoływać tego w ludziach odrzucenia. Powiem, czym to dla mnie grozi. Dzisiaj robię tak, żebym nie musiał być samotny. Ja dzisiaj garnę do ludzi, bo zawsze jak zostawałem sam, to była tylko kołderka, przykrycie i depresja. Ja dzisiaj kocham ludzi, kocham z nimi rozmowy, kocham się dzielić tym, co zauważyłem, kocham się dzielić, że jak uwierzyłem i powierzam, to co by się nie działo? To jest dobrze dla mnie. Nawet jak mi się wydaje, że w niektórych sytuacjach, już mi się nie wydaje, bo niektóre sytuacje już dzisiaj jestem pewny, że jak, to, jak jest coś złego, to tak ma być. Kiedyś jeszcze były burzawe mózgów, kiedyś były jeszcze różnego rodzaju y, y, frustracje, niezgody. Co za tym też przyszło, że moje decyzje były właśnie podczyte na tym bazie lęku strachu, uraz pełnych. Ja dzisiaj też jeszcze gdzieś nie jestem w żaden sposób i prawdopodobnie nie będę idealny, nie iść do idealności. Dążę każdego dnia do tego, żebym gdzieś poczuł w sobie wzrost. Chodzę na mityngi, próbuję dzielić się tym programem. Mam sponsora. To jest ten klucz, wiecie, to jest ten klucz do odnalezienia tego wszystkiego, co w głębi mnie jest. Dzisiaj też jeszcze łapię się na tym, że w niektórych momentach swojego życia nie jestem uczciwy. Ale ten program jest tak skonstruowany, że mam odpowiedni krok do tego, żebym, żebym przyznał się z miejsca do popełnionego błędu. Żebym wyrzucił ten kamień, bo też dzisiaj już wiem, że zbieranie tych kamieni do tego placaka to bo ten pleca w pewnym momencie był już tak ciężki, że nie byłem w stanie wyrzucić tego sam. Absolutnie nie byłem wyrzucić tego sam. Potrzebny był mi, był mi drugi człowiek, który mi pomógł te, te gruzy powyrzucać, bo ja nie byłem sam, bo ja próbowałem. I to jest niesamowita wolność, wolność ku temu, żeby gdzieś, żeby gdzieś właśnie rozwijać się. To jest ta wolność, gdzie, która mi podpowiada, że to jest, to jest też moje tak, takie powołanie. Nie? mam też przynależność, staram się być przydatny w tej przynależności. Nie? To, co całe życie szukałem, nie? To, przez co, to, co szukałem gdzieś przy, przynależności do jakichś ludzi, to w niektórych przypadkach musiałem grać, musiałem zakładać maski, a tu w tej wspólnocie nie muszę zakładać masek. Tu mnie przyjmują takim, jakim jestem. Tu nawet mało tego, mówiąc o swoich błędach w tej wspólnocie, mówiąc o swoich przykładowo słabościach, daje siłę drugiemu człowiekowi. Słysząc słabości ludzi, słysząc różnego rodzaju też wzroty i upadki ludzi, ja sam dostaję siły. No coś pięknego. Ja coś pięknego. Nieraz mam dosyć, dosyć chodzenia na mityngi, nieraz mam dosyć już alkoholików i tego wszystkiego, ale wiecie co? To wtedy wiem, że ja mam, ja mam przyjść, bo coś jest ze mną. Bo coś się znowu dzieje ze mną. I przychodząc na ten mityng, nie wiem kogo spotkam, nie wiem kogo usłyszę. Zawsze usłyszę jedną taką, taką rzecz, w której, której dostaje siłę i moc. W której dostaje znowu przykładowo taką wielką moc do tego, żeby po prostu żyć. Tak dzisiaj czuję, wiecie, kochani, ten, ten drugi krok. Nie? Mógłbym tu jeszcze wiele opowiadać jak piłem, ale nie o to chodzi. Nie? Ja życie wiem, że każdy z nas pił nie? podobnie i, i to nie o to tu chodzi. Nie? Pływaliśmy, nie? różnymi stylami, a to pić mi się podobnie. Ja wiem, że z programem może ostatnie zdanie, że z programem jest jak z szafą, prawda? Kupując ją w sklepie dostaję instrukcję. Instrukcja leży koło, koło szafy i może leżeć przykładowo bardzo długo. Ja wiem, że jak nie wezmę tej instrukcji przykładowo nie zacznę składać tej szafy. A szafa to moje życie, prawda? To, to naprawdę nic z tego nie będzie. Ona może leżeć, ta instrukcja 10 lat i ta szafa dalej nie będzie złożona. Na tym może skończę. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.